W warmińskiej wiosce Sarna firma Massey Ferguson zrobiła całkiem imponujący pokaz, dlatego że ciągników dużo, do tego kombajd oraz przede wszystkim maszyny towarzyszące, z którymi Massey nie jest kojarzony, ze mną Adam Wiatroszak. Zacznijmy od ciągników, bo to ludzie z reguły kojarzą. Jakie maszyny prezentowaliście? Bo moją uwagę zwróciły przede wszystkim te prostsze ciągniki mechaniczne, ale przecież to nie wszystko. Zaprezentowaliśmy pełną gamę ciągników podczas naszych pokazów. Tak naprawdę ciągniki, które już moc zaczyna się od 50 koni mechanicznych aż do 405. Jak wcześniej tutaj zostało powiedziane, były to też ciągniki proste, serie globalne ciągników seria 4700-5700. Oprócz tego dodatkowo też ciągnik specjalistyczny z serii 3700, ale oczywiście też mieliśmy ciągniki serii S kolejnej generacji i to są ciągniki wyspecjalizowane, które mają wyższe specyfikacje, także myślę, że każdy mógł tutaj znaleźć coś dla siebie. Idę o zakład, że największym zainteresowaniem tego licznego grona rolników, które tutaj przyjechało, cieszyły się ciągniki największe, pomimo tego, że najlepiej sprzedają się, pewnie tylko średnich mocach. Paradoks? Zazwyczaj duże ciągniki o dużych mocach budzą większe emocje, można powiedzieć, natomiast faktycznie większość gospodarstw w Polsce, większy tutaj popyt jest na ciągniki mniejszych mocy, tak do 120 mechanicznych, ale też była to doskonała okazja właśnie, żeby ludzie, którzy na co dzień jeżdżą mniejszymi ciągnikami, mogli sobie zobaczyć, jak wyglądają te duże maszyny z przykładniami bezstopniowymi z przykładnią DNA 6 z przygotowaniem do nawigacji myślę, że to była doskonała okaza, żeby poznać pełną gamę naszych produktów No i z tabletem, z wszystkim dotykowym i właściwie sytuacją taką, gdzie maszyna myśli troszeczkę za operatora, a to już nie każdemu się podoba Tak, no dzisiejsze rolnictwo zmierza w tym kierunku gdzie w przyszłości pewnie każdy będzie musiał korzystać z nowoczesnych nowiny dostępnych technologii z tej automatyzacji. Dlatego też jako marka będąca na polskim rynku oczywiście nie zapominamy o tym. Wychodzimy naprzeciw klientom i prezentujemy wszystkie dostępne technologie, które są oferowane w naszych produktach. Bo bez tej technologii to o rolnictwie precyzyjnym możemy tylko pomarzyć, prawda? Tak, dokładnie. Dzisiejszy rolnik szuka oszczędności, szuka zmniejszenia nakładów. Też chce tutaj pracować mądrzej i wydajniej, dlatego też te technologie rolnictwa coraz częściej są przez nich rozpatrywane podczas zakupów i podczas kolejnych inwestycji w gospodarstwie. Dostrzegłam trochę zdziwiony miny rolników na widok maszyn zielonkowych, z którymi Masej Ferguson zupełnie nie jest kojarzone, a jednak przetrząsarki, z stoi, działa. Każdy mógł dotknąć jak ten niewierny Tomasz swoim palcem. Bo wydawać by się mogło, że Masej Ferguson to tylko czołniki, natomiast w dzisiejsze czasy zmieniły się i Masej Ferguson jest w stanie zaproponować pełen park maszynowy do gospodarstwa. Są to i kosiarki, i przetrząsarki i zgrabiacze, i prasy rolujące, i ładowarki teleskopowe, i kombajny. W zasadzie wszystko to, co jest potrzebne każdemu rolnikowi, aby był w stanie sobie pracować z maszynami przez cały rok. Z kombajnami niektórzy kojarzą Waszą markę, chociaż to raczej mniejszość jest. Powiedzmy coś o tych kombajnach, które tutaj można było zobaczyć, o tych, które jeszcze znajdują się w ofercie. Czy to raczej maszyny duże, czy raczej dedykowane dla takich typowo polskich gospodarstw? Nie, nie... Mamy kombajny w ofercie i małe i duże i prezentowaliśmy to w zasadzie najmniejszy kom kombajny dostępne w waszej ofercie, ale oczywiście kombajny mamy pięcioklawiszowe, sześcioklawiszowe, a także kombajny rotorowe, które są wykorzystywane w dużych gospodarstwach. Jak zainteresowanie rolników tymi kombajnami? Czy boją się nowej marki? Czy wolą sprawdzone, używane kombajny? Jakby jak to rynek wygląda? Myślę, że rolnicy znają już nasze kombajny, natomiast może faktycznie nie były tak mocno popularne w Polsce, dlatego też jest to doskonała okazja, aby zaprezentować te produkty. Czy się boją Myślę, że raczej to są maszyny, które są od znanego producenta ze znanej fabryki z Włoszech, więc są to sprawdzone produkty dostępne w całej Europie, teraz także już też w Polsce. Myślę, że nie ma czego się bać, to na pewno maszyna wysoce wyspecjalizowana i będąca w stanie sprostać największym wymaganiom.